Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 1 kwietnia, jest 14. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wciąż niezaprzysiężonych, dwoje może rozpoczynać pracę. Prezes Orlenu przyznaje, na stacjach widać większy ruch i zapewnia. Paliwa nie zabraknie. Po ponad 120 latach kopalnia Wujek w Katowicach kończy wydobycia. Nie od sześciorga, a od dwójki nowo wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego prezydent odebrał ślubowanie, ale szef kancelarii głowy państwa Zbigniew Bogucki zapewnia, że prezydent zrobił wszystko, by Trybunał Konstytucyjny mógł funkcjonować w pełnym składzie. Przed Pałacem Prezydenckim jest Martyna Szymczakowska. Martyno, dlaczego Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania od całej szóstki wybranej przez Sejm? Z Martyną Szymczakowską spróbujemy się połączyć. Teraz kolejne informacje w Trójce. Znamy maksymalne ceny paliw, które jutro będą obowiązywać na stacjach. Benzyna 95 ma kosztować 6,23 zł za litr, 98 6,84 zł, a olej napędowy 7 zł. i 65 Na stacjach widać spory ruch, przyznaje prezes Orlenu Ireneusz Fonfara. Wczoraj był jeden z historycznych dni w Orlenie. Na godzinie 22. mieliśmy ponad 30 tysięcy litrów paliwa sprzedanego. Średnio to jest około 20 dwudziestu kilku. To pokazuje skalę zainteresowania i oczekiwań Polaków na to, aby ceny były inne. Prezes Orlenu zapewnia, że spółka ma wystarczające zapasy paliwa. Nie musimy się obawiać o to, aby zabrakło paliwa. Natomiast... Patrzymy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i to zawsze będzie determinowało to, co się może wydarzyć na całym świecie, ale w tej chwili jesteśmy spokojni, paliwa nie zabraknie. Od wczoraj obowiązuje rządowy mechanizm CPN, ceny paliw niżej. Wad na paliwa obniżono z 23 do 8%, a akcyzę o niecałe 30 groszy na litrze. Przepisy mają działać nie dłużej niż do końca czerwca. Wracamy do sprawy sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Dziś prezydent zaprzysiągł dwoje z nich, a nie, sześ, a, nie, a nie sześcioro, bo tylu sędziów wybrał Sejm. Łączymy się z Martyną Szymczakowską, która jest przed Pałacem Prezydenckim. Martyno, wytłumacz, czy powiedz jak tłumaczył szef Kancelarii Prezydenta, dlaczego Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania od całej szóstki wybranej przez Sejm? No, Zbigniew Bogucki tłumaczył, że obecnie w Trybunale zasiada dziewięciu sędziów, a do pełnego składu orzekającego brakuje dwóch osób, bo przepisy określają, że ten minimalny, pełny skład to 11 na 15 osób. No stąd właśnie przyjęcie ślubowania od dwójki sędziów. Po drugie, cztery wakaty w Trybunale są sprzed prezydentury Karola Nawrockiego, a prezydent obsadził tylko te wakaty, no, które powstały po jego zaprzysiężeniu. Staje w odpowiedzialności za wszystko to, co wydarzyło się od 6 sierpnia wokół Trybunału Konstytucyjnego, a wtedy zostały opróżnione dwa wakaty sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które dzisiaj pan prezydent odbierając ślubowanie uzupełnił. A prezydencki minister konsekwentnie nie odpowiadał na pytania o zaprzysiężenia tych dwóch konkretnych osób. Dlaczego ci, a nie inni? A z kolei zaprzysiężony dzisiaj profesor Dariusz Szostek powiedział, że prezydent powinien przyjąć ślubowania od wszystkich prawidłowo wybranych sędziów. Taki skład. Pełen, 15-osobowy, powinien funkcjonować w naszym kraju. Po to, jesteśmy zostaliśmy wybrani, żeby przywrócić Trybunałowi powagę. A zaprzysiężeni sędziowie zapewnili, że swoją pracę w Trybunale Konstytucyjnym rozpoczną niezwłocznie. Martyna Szymczakowska, dziękuję za relację. Donald Trump poważnie rozważa wyjście Stanów Zjednoczonych z NATO. W wywiadzie dla brytyjskiego dziennika Daily Telegraph tłumaczy, że powodem jest brak wsparcia ze strony sojuszników w konflikcie z Iranem. Słów prezydenta USA nie należy brać na poważnie, ocenia amerykanista z Uniwersytetu Wrocławskiego Karol Schulz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 Mężczyzna. Donald Trump skrytykował państwa NATO za odmowę udziału w operacji odblokowania Cieśniny Ormus. Koniec kopalni Wujek w Katowicach. Zakład zakończył wydobycie. Jego sztandar symbolicznie przekazano do zakładu kopalnie w likwidacji. To otwiera nowe możliwości, wskazuje prezes Polskiej Grupy Górniczej Łukasz Deja.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 Po południe pochmurne i deszczowe na wschodzie, w górach śnieg, na pozostałym obszarze pogodnie i bez opadów. W górach także porwiste wiatr. Od dwóch stopni na podchalu do 7 nad Zatoką Gdańską i 13 w centrum. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia autoglas wymienia. 64 urodziny trójki. Kocha, lubi, szanuje. Kocha. Michał Jakubik. Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Dziś specjalne wydanie tej audycji. Za chwilę, za kilka minut będzie jasne, dlaczego. Tu myśliwiecka 3,5,7.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 What if I die here? Who'll be my role model now that my role model is gone, gone? You ducked back down the alley with some roly-poly little bat-faced girl. All along, along there were incidents and accidents, there were hints and allegations. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal. I can call you daddy You can call me all. Od tej piosenki zaczęliśmy dzisiejsze specjalne w jakimś sensie wydanie audycji Tu Myśliwiecka 357. Specjalne może dlatego między innymi, że właściwie do tej pory. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie miałaś okazji chyba prezentować ukochanej muzyki nie, na antenie radia? Nie, nie, nie miałam i to dla mnie też wielka radość i wielka rzecz, ale też z ogromną pokorą o tym myślę, ale bardzo się cieszę na to, że może czasem będę mogła jakąś piosenkę przywieść. Głos na pewno słuchacze stacji radiowych w Polsce doskonale znają, ale były obawy. Mm. Że zniknie, że się nie pojawi, że co teraz. No więc z radością ogłaszam w imieniu całego zespołu programu trzeciego, że od dzisiaj naszą redakcyjną koleżanką jest Agnieszka Lichnerowicz. Brawa. Ja bardzo się cieszę, nawet myślę, że dużo bardziej niż jestem w stanie dokonać ekspresji, że mnie przygarnęliście i że znalazłam jeszcze miejsce dla siebie. Ja, ja po prostu bardzo lubię radio i doceniam inne media, każdy z nich ma swoje potencjały, unikalność w opowiadaniu czy pokazywaniu rzeczywistości. Ale wydaje mi się, że żadne medium nie jest tak intymne i też nie daje możliwości budować, ja to tyle razy ostatnio powtarzałam, przepraszam, takiej y, niezwykłej relacji między nieznajomymi ludźmi. I w jakim sensie radio, ja tak to naprawdę widzę, radio jest tą kolaboracją po pierwsze między ludźmi wieloma więcej niż się słyszy, ale też no, bez drugiej strony, bez odbiorców i ich emocji i ich odpowiedzi po prostu, przepraszam za patos, radia by nie było. Ale rozumiem, że mimo, że dzisiaj też muzyka przez ciebie wybrana pojawi się w audycji, to ważne po prostu dla ciebie w radiu, tak jak dla mnie, jest każde słowo. Słowo i ważne jest też dla mnie to, że na przykład tutaj w Trójce jest też przestrzeń na właśnie taką, teraz dużo się mówi autentyczności, to jest takie bardzo popularny trend, nazwijmy, docenianie tej autentyczności, ale wydaje mi się, że właśnie w radiu i w tym również, czy szczególnie jest miejsce, no, autentyczną rozmowę, przeżycie, emocje, głos chyba moim zdaniem najlepiej oddaje emocje, więc to jest i słowo, ale też nie tylko słowo jako pewna ekspresja i wypowiedź, ale też ta emocja, ta rozmowa w radiu na żywo. Dzieją się rzeczy czasami zupełnie nieprzewidywane i to jest piękne. Ty chyba jesteś przejęta bo, i rozemocjonowana, bo słucham cię przecież od lat i znamy się dobrze, ale... Nie no. pamiętam takiego momentu, w którym Agnieszce Lichnerowicz. To już było o Iran, mnie Ukrainę. Nowej dziennikarce trójki, by brakowało słów na antenie. Jeszcze ci o to zapytam dzisiaj do 15 obiecuję, ale jeszcze jedna ważna rzecz. Agnieszka, to powiedzmy, przez ponad dwie dekady pracowała w Radiu Tok FM. Pozdrawiamy. Od tak, dziś jest na naszą... za to dziękuję. To była dla mnie bardzo ważnym doświadczeniem i no tak kupa mojego życia. Od dziś myśliwiecka. Dla mnie bardzo ważne miejsce, które z kolei mnie ukształtowało, ale chyba myślę, że oboje możemy to powiedzieć, że odkąd pamiętamy, to chcieliśmy robić to, co w tej chwili tak. czynimy na antenie, prawda? Zawsze radio było dla ciebie jakimś takim wymarzonym miejscem pracy. Nawet nie wiem, czy zawsze, powiem szczerze, bo kiedyś chciałam być bardzo fotoreporterką wojenną, jak miałam kilkanaście lat. I obraz też jest dla mnie, jako odbiorcy bardzo ważny, jestem kinomanką. Natomiast jak spróbowałam radia, znaczy, tak, to ja cały czas bym chciała jednak mieć dla siebie miejsce również w radiu. Tak, nie umiem tej emocji dobrze oddać, ale też wydaje mi się, że najważniejsze rzeczy, które zrobiłam jako dziennikarka właśnie wiązały się z tym medium, z tym, że ludzie, kiedy właśnie słowo opowiadają o tym, co przeżyli, albo opowiadają swoje historie, albo toczy się rozmowa, to nic nie rozprasza i to jest niezwykłe. To znaczy nie rozprasza obraz. Nie warto liczb podawać, bo to nie jest coś, co w radio jest jakoś najważniejsze, bo, bo słuchacze, słuchaczki pewnie czasem jadą samochodem albo zmywają naczynia i to towarzyszenie im i skupienie się właśnie na tej opowieści wydaje mi się najlepsze. No. Agnieszka Lichnerowicz. A opowiedz ty teraz może, bo ja takie tu patetyczne nie, deklaracje. Nie, teraz będzie muzyka, którą wybrałaś. To jest twoja godzina. Od dzisiaj jesteś z nami, to jest nasze święto, Nie więc moje, teraz bardzo dziękuję. Muzyka. Flash and burn It's the end of the world as we know it It's the end of the world as we know it Piosenka przez Agnieszkę Lichnerowicz wybrana. Przypomnę tym, którzy w tej chwili się włączyli. Od dzisiaj Agnieszka oficjalnie jest dziennikarką programu trzeciego, Duma. The End of the to jest World. To tak. Jeden z moich ukochanych zespołów, ale wiesz, kiedy się słucha tego tekstu i tak. patrzy się na tytuł w roku 2026, też w kontekście tego, co ciebie interesuje bardzo, czyli polityka międzynarodowa, geopolityka, nowe technologie, świat, który na naszych oczach już się zdążył trzy razy zmienić w ciągu dekady, to też jest bardzo twoje. Przyznam, że to od kilku lat słucham tego utworu. To nie jest tylko utwór o roku 2026 czy 2025. Niestety, lub niestety. Wydaje mi się, że świat, który znaliśmy się kończy, i to jest bardzo trudne, smutne i niepokojące, ale jednak w każdym kryzysie należy też dostrzegać szansę, że tak optymistycznie się do tego odniosę. A powiedz, gdzie ty szukasz informacji? Bo to jest, wykorzystajmy też twoje doświadczenie wieloletnie, takiego fact-checkingu, który wnosisz do audycji, które prowadzisz. Gdzie ty szukasz rzetelnych informacji? Wiadomo, że publiczne radio musi być takim miejscem i jest, e, chociaż w tym świecie bardzo rozognionym i podzielonym. Jedni powiedzą tak, a inni tak. No ale obowiązują nas pewne standardy, które ty także przecież od zawsze wyznajesz. Gdzie ty szukasz tej rzetelnej informacji o zmieniającym się świecie? To jest dla mnie bardzo ważne, dlatego że pewnie tak jak ty, ja często słyszę o tym, że ludzie wyłączają informacje, wyłączają media, a nawet niektórym podpowiadają to... Specjaliści ze względu na to, jak się czują w tym świecie chaosu, przebodźcowania, nadmiaru opartej na algorytmach gry, na naszych emocjach, zwłaszcza straszenia nas. Więc ja często słyszę, że, że ludzie potrzebują wyłączyć media. I ja to bardzo szanuję i rozumiem, ale chciałabym zachęcić do innego podejścia. Ja myślę o tym, tak jak myślę o diecie. To znaczy, że kwestia jest bardziej właśnie tego, ile tych informacji dostajemy, bierzemy, ale też skąd je bierzemy. I, i że to w, rzeczywiście wymaga od nas dużo więcej pracy niż chyba wielu z nas jest na razie gotowych, czy ma świadomość, jak bardzo to jest potrzebne. Więc ja zajmuję się tym, czym się zajmuję już od ponad dwóch dekad, więc się rzeczy, mam zbudowaną całą infrastrukturę źródeł informacji. Korzystam ciągle jeszcze z mediów starych. Dużo czytam gazet, książek, tygodników. Ja lubię bardzo. Mi to zostało coraz rzadziej papier. Nie wiem, czy ty jeszcze czytasz papier, ale ja czasem z radością. To jest trudne, bo też zmieniły się, wiesz, pewnie nasze nawyki i godziny czytania, tak. prawda? Bardzo dużo czyta się informacji w cyfrowych wydaniach gazet o poranku na ekranie telefonu, Stety, tak. Niestety, niestety. W weekendy są to czasem wydania tygodników albo gazet papierowych, weekendowe właśnie, no te szersze, grubsze, ale w ciągłym y, natłoku informacji i w biegu brakuje nam czasu. Tak. Jak ty ten czas znajdujesz? Ja bardzo dużo wysiłku wkładam i włożyłam właśnie w to, żeby sobie ustawić dobrze, zbudować tę infrastrukturę, jeżeli mogę, źródeł informacji. Korzystam po pierwsze z, no, z nowych technologii, korzystam w ten sposób, że mam bardzo dużo subskrypcji, różnych materiałów, które po prostu wpadają mi na skrzynkę mailową z źródeł, które bardzo dobrze znam. I To oczywiście mi zalewa skrzynkę i oczywiście wszystkiego nie przeczytam, no ale dzięki temu jednak mam to w jednym miejscu, nie szukam. Bardzo bym chciała w ogóle nie używać mediów społecznościowych jeszcze nie umiem, niestety jestem też częściowo uzależniona, no ale bardzo dużo wkładam wysiłku w to, żeby absolutnie nie czerpać stamtąd informacji. To znaczy, tam mogę sobie poczytać, nie wiem, co tam słychać, u kogo, ewentualnie dobre memy pooglądać, albo zrozumieć czym żyje, nie wiem, popkultura, albo właśnie czym żyje tak zwany internet, albo przynajmniej moja bańka internetowa. Ale jeżeli chodzi o informacje, to staram się bardzo unikać uzależnienia od algorytmów, żeby to one mi mówiły, co ja mam czytać. No bo wiemy, że wtedy one się radykalizują i tak dalej. Korzystam, nie wiem, czy powinnam podawać nazwę tego medium społecznościowego, ale może powinnam, bo wydaje mi się, że ciągle mało osób o nim słyszy, ja korzystam z Substaka. To jest takie medium negocjujące między starym stylem a nowym stylem, czyli po prostu dokonuje użytkownik subskrypcji, materiałów, analiz, artykułów dziennikarskich przygotowywanych przez różnych ekspertów ze świata. I ja też to dostaję na skrzynkę, więc mam, nie jestem specjalistką, a dotyczy to regionu, którym się zajmuje czyli Ukrainy, a nie jestem specjalistką od spraw militarnych, więc mam dwóch analityków wojskowych, którzy mi przysyłają co kilka dni podsumowanie sytuacji na froncie, bo ja sobie z tym nie poradzę i tak dalej, i tak dalej. Czyli więc. możemy być pewni, że w swoich audycjach, o tym też powiemy dziś w tym programie, na pewno będziesz korzystała z tych sprawdzonych, rzetelnych źródeł. Mi się wydaje, że to jest kwestia naszego przetrwania, szczerze. Mhm. Że ja przepraszam, bo to wszystko będzie zaraz brzmiało, ale ja do tego podchodzę jakoś bardzo, bardzo poważnie, aż czasem boję się, że za poważnie, w takim sensie, że jak mi ktoś zadaje lekkie pytanie, to ja zaczynam wielki wykład, więc teraz sobie daruję, ale wydaje mi się, że to jest kwestia naszego przetrwania indywidualnego i społecznego, no, żebyśmy odnaleźli się w tej jak długo, wydaje mi się, ty i ja wykonujemy zawód dziennikarza, tak długo trwa rewolucja cyfrowa. Całe moje życie to jest w zasadzie ciągła zmiana w mediach, ciągła. I to często niekorzystna, bo po prostu wiemy, że te big techy amerykańskie dużą część pieniędzy z rynku ściągnęły, także na wykonywanie pracy mediów dziennikarzy i funkcjonowania mediów jest coraz mniej. Więc wydaje mi się, że my musimy wkładać dużo namysłu i pracy w to, jak sobie poradzić w tej rewolucyjnej, technologicznej sytuacji, bo nie mamy ciągle, czy znaczy jesteśmy bardzo zagubieni. Tak mówi Agnieszka Lichnerowicz, która no... W porządku, powiem, to jest bohaterką. Gości dzisiaj w audycji Tu Myśliwiecka 357, ale też Myśliwiecka 357. Miliona. To jest jej nowy adres tak. pracy i w jakimś sensie życia. Za chwilę będziemy Pozdrawiam rozmawiać. Pozdrawiam mamę, która słucha trójki odkąd pamiętam. No, to Bardzo serde. Oj tak, kabarety niedzielne to część mojego dorastania i dzieciństwa absolutnie. No to się dobrze składa. Myślę, że mama się ucieszyła. Przypomnę, że powtórka z ozywki. Między innymi kocham pana, panie słuku. I te wszystkie taśmy sprzed lat też wróciły. To znaczy, ty przyszłaś, a one wróciły na naszą antenę w wiosennej ramówce, więc mama będzie zadowolona w 110%. Mama. Nie tylko mama, jeszcze były chłopak, który wieczorami po prostu się nie odrywał. Bardzo mam dużo wspomnień związanych i ja też oczywiście słuchałam, ale bardziej to jest taki świat, był mój bardzo zanurzony. Wychowana na trójce, bez dwóch zdań. Agnieszka Lichnerowicz, wracamy do muzyki, którą przyniosłaś. DJ Shadow i Run the Jewels. Ale jak będziecie państwo mo mieli możliwość, to ja z teledyskiem bardzo y, zachęcam. Oglądań, bo teledysk jest... Mówi ta osoba, która mówi, że radio to przede wszystkim wyobraźnia tak, i słowo, tak, prawda? Tak, ale po pierwsze, jak oni śpiewają to nie zawsze jest tak łatwo zrozumieć co śpiewają dokładnie, jeżeli chodzi o słowa. A druga sprawa, no to jest jednak niesamowita rekonstrukcja negocjacji politycznych jako komentarz do Iranu, do Ukrainy, do tego co się dzieje wokół. Wydaje mi się bardzo gorzki komentarz oczywiście. Ten teledysk jest wspaniały. To posłuchajmy. Nobody speak. Picture this, I'm a bag of dicks. Put me to your lips. I am sick. I will punch a bunch of baby bear in his shit. Give me lip. I'ma send you to the yard. Get a stick. Make a switch. I can end the conversation real quick. I am crack. I ain't lying. Kick a lion in this crack. I'm the shit. I will fall off in your crib. Take a shit. Hit your mama on the. With your keys. Yes. We the best, we will cut a frowny face in your chest, little wench. I'ma mention it'll be fresh, I'ma mitch. Get correct. I will walk into a court while it wrecked, screaming, yes, I am guilty, mother though cause I am dead. Hey, you wanna hear a good joke? Nobody speak, nobody get choked We quicker than Trump fucks his youngest. The police... To muzyka od Agnieszki Lichnerowicz, która od dziś jest dziennikarką programu III i gości w audycji Tu Myśliwiecka 357. Za kilka minut wracamy. Ogłoszenie społeczne. Półtora procent państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy.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 Reklamy. A to już czas na spotkanie z językiem polskim. Przy słowie. Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Dziś 64 urodziny trójki, a liczba 3 w kulturze i w języku to liczba wyjątkowa. Wiedzieli to już starożytni, którzy mawiali ternarius numerus perfectissimus, czyli 3 to liczba doskonała. A przy okazji omne trinum perfectum, czyli wszystko, co składa się z trzech, jest doskonałe. O trójce nie zapomina również polszczyzna. Mówimy do trzech razy sztuka, licząc na to, że tym razem się uda i uznając, że tylko trzy próby mają sens. By wspomóc los, możemy pracować za trzech, a żeby temu podołać, z pewnością musimy jeść za trzech. Czasami dokładamy swoje trzy grosze, a wtedy inni mają z nami trzy światy. Pamiętajmy jednak, że w sytuacji konfliktu, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Trójka może nas zabrać także w podróż i to nie byle jaką, bo w kosmos. Choć może nie każdy marzy o bliskim spotkaniu trzeciego stopnia, czyli bezpośrednim kontakcie z obcą cywilizacją. Dlatego wróćmy na Ziemię. Gdy chcemy przywrócić porządek, liczymy do trzech, a odczyniając chorobę, odpowiednią inkantację musimy powtórzyć trzy razy. Jak pisze w swoim słowniku symboli Władysław Kopaliński, 3 jest liczbą szczęśliwą, mitologiczną, mistyczną, doskonałą, podstawową we wszystkich dziedzinach życia. W folklorze, w bajce, w literaturze, w grach i zabawach, zaklęciach, próbach, aforyzmach, życzeniach. Jest to liczba święta, najświętsza z liczb od głębokiej starożytności. Pamiętajmy jednak, że jak rzecze polskie przysłowie, trzy osoby to za wiele na dochowanie sekretu i za mało na zabawę. My przed Państwem sekretów nie mamy, dlatego zachęcamy, by bawić się i świętować 64. urodziny Trójki razem z nami. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia.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 Someone, be someone. You got a fast car. I got a job. Pays all our bills. Sell drinking. Late at the bar. Some more your friends than you do your kids. I'd always hope for better. Thought maybe together you and me find it. I got no plans. I ain't going nowhere. So take your fast car and keep on driving. I remember when we were driving, driving in your car, speed so fast I felt like I was drunk. City lights stay out before me, your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I, I had a feeling that I belong. I, I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Agnieszka Lichnerowicz, od dziś nasza, już oficjalnie koleżanka redakcyjna, i jej muzyka także. Jak ty szukasz muzyki? Jesteśmy w radiu, które też muzyką stoi od zawsze, więc posłuchajmy opowieści osoby od słowa. Ja czuję się bardzo nieśmiała, w tym sensie, że naprawdę nie czuję, że powinnam być jakimś źródłem informacji na ten temat. I powinnam też powiedzieć, że podglądam mojego... Partnera, to znaczy, on bardzo chciał, żebyśmy mieli oddzielne systemy muzyczne, ale ja się na to nie zgodziłam, więc psuje mu algorytmy i wychodzą z tego e, dziwne rzeczy, więc ostatnio, no to oczywiście niestety algorytmy akurat w sprawie muzyki mi e, dużo podpowiadają. E, dużo też muzyki mam z filmów, tak jako ją poznaję. Tak, mm, No to przy okazji powiedzmy, że. Dużo takiej muzyki na naszej antenie w soboty od 13 w audycji Katarzyny Bałowieckiej Wszystko wszędzie teraz. Zachęcam cię do słuchania, zwłaszcza, że Słucham. w soboty także będziesz co dwa tygodnie Słucham. na antenie, ale o tym za chwilę. Plus w związku z tym, że pewnie teraz nie, ale kiedyś bardzo dużo podróżowałam, to wydawało mi się, że elementem podróżowania jest, teraz doceniam to nawet bardziej, kiedyś może mniej było mnie stać na eksperymentowanie z lokalną kuchnią, mówiąc oględnie, czyli kupowałam najtańsze rzeczy podróżując. Teraz uważam, że tak kuchnia, jak i muzyka, jak i film no są elementem tej podróży, więc pewnie się nie przygotowuję tak, jakbym chciała zawsze do podróży, żeby rozpoznać, co jest ważne, no ale przynajmniej tam na miejscu poświęcam czas również na to, żeby rozpoznać, co w danym kraju jest popularnego, jaka muzyka, jaki film, co tam się czyta i co się je. O, może tak oględnie, ale ja nie jestem tu, ja nie mam tutaj dużo mądrego do powiedzenia. Dużo muzyki też na rower dobieram. Teraz bym chciał, byśmy porozmawiali trochę o twoim postrzeganiu świata. Mówiłaś na początku naszego spotkania dzisiaj, że gdybym cię zapytał o Iran albo o Ukrainę, to tu możesz mówić godzinami. No, rozumiem, że są takie regiony świata, regiony świata, którym w swojej pracy dziennikarskiej od lat przyglądasz się w sposób szczególny. Ujmuje to czasami próżnie w historię swojego życia, Jesteśmy z podobnego pokolenia, więc ja jestem z pokolenia po pierwsze, które... Nawet z tego samego moim zdaniem. Nawet z tego samego, dokładnie. Wychowałam się w cieniu opowieści mitów również Solidarności, ale ja jestem za młoda. Wydaje mi się, że z racji tego mam w sobie takie ogromne zainteresowanie zmianą i transformacją. Zarówno taką polityczną, na ulicy, rewolucją, protestami, oporem, jak i taką... Transformacją ekonomiczną. Ja się interesuję ekonomią, nawet chyba jestem magistrem ekonomii z rozdzielnika, czy magistrą. Co to znaczy, że chyba? Bo ja skupiałam się na stosunkach międzynarodowych, ale studiowałam w szkole głównej handlowej, więc formalnie to jest moje wykształcenie. Więc jest transformacja ekonomiczna, która mnie bardzo interesuje również, nie tylko ta polityczna i też będąc z Europy Wschodniej czy Środkowej, możemy się kiedyś pospierać ze wszystkimi o to, rozumiem i wydaje mi się bardzo ważna pamięć historyczna, ale też jej transformacja, więc siłą rzeczy bardziej skupiam się na kwestiach niż na regionach. Ale jak się jest dziennikarką z Polski i tym się interesuje zmianą i transformacją i rewolucją, to się rzeczy Ukraina zdominowała. Moje zainteresowania w ostatnich dekadach to nie jest jakiś świadomy mój wybór. Po prostu Ukraina, jak zaczęłam pracować jako dziennikarka, to mniej więcej wtedy Ukraina mia, wybuchła w Ukrainie pomarańczowa rewolucja. I ja wtedy pojechałam i tak od tej pory. Czyli Majdany, potem ta mała wojna, tak zwana w okolicach Charkowa, Donbas, no a potem pełnoskalowa, tak. Yy, yy. Yy, I tak dalej. Więc Ukraina, Białorusią się też zajmowałam, relacjonowałam pierwszy proces podczobuta, co w zasadzie skończyło się dla mnie niemożliwością już tam wracania, więc mniej się potem Białorusią zajmowałam, Rosją. To wszystko wynika też z racji tego, czym interesujemy się tutaj w regionie i gdzie może nieco inaczej albo inaczej może rozumiemy to, co się dzieje niż brytyjscy czy francuscy dziennikarze. I to wydaje mi się bardzo ważne. Ale ja też... Mam taki dla mnie bardzo ważny epizod, czy taką przygodę w życiu, że przez kilka lat we współpracy między innymi z Aleksandrą Minkiewicz i Zuzaną Piechowicz jeździłyśmy i robiliśmy warsztaty radiowe w Birmie, w Mianmie. Mianma wtedy jeszcze zaczęła, przechodziła transformację. No wydawało się, że jest szansa na demokratyzację tego kraju bardzo straumatyzowanego rządami hunty wojskowej. Być może nawet robiliśmy pierwszy warsztat radiowy w Birmie, więc przez kilka lat też bardzo się zajmowałam, interesowałam Birmą, gdzie zresztą toczy się w tej chwili straszna wojna domowa, bo z tej transformacji zostało ty nie za wiele w tym sensie, że wojskowi w pewnym momencie dokonali płuczu i stwierdzili koniec tymi eksperymentami. No i też upadł mit Aung San Suu Kyi, prawda? Tak. Y Aung San jak każdy, <grych> jak potrzebujemy bohaterów, na no, a ci bohaterowie zawsze oczywiście zrobili, robią wielkie rzeczy, ale niestety też zawodzą. zawodzą. No bardzo pragmatycznie, politycznie po prostu Aung San Suu Kyi nie protestowała w obliczu tego, co uznaje się powszechnie za ludobójstwo, bo taką miała mhm. kalkulację polityczną czy taki sentyment nacjonalistyczny można by rozmawiać. Więc siłą rzeczy, no i do tego jeszcze Europa. Ja latami zajmowałam się obsługą czy relacjonowaniem szczytów unijnych. To też wynika z chyba z tego, że Europa jest sama w sobie ciekawa, jest wieczną zmianą i większą transformacją, Na no a druga sprawa, że jesteśmy częścią tego całego układu i po prostu du dużo bardziej się przyglądamy temu, co tam się dzieje. Ale mam na przykład też, ja długo mogłam opowiadać kombatancko, ale tylko powiem, że jedno z moich takich ważniejszych wspomnień to był zbieg wielu przypadków, ale jak z kolei po arabskiej wiośnie w Tunezji pojawiła się nowy układ, czy nowe otwarcie demokratyczne i były nowe wybory, to na wskutek kilku cudów pojechałam je obserwować. Serwować razem z Janem Lityńskim, Zbigniewem Bujakiem, między innymi, no przede wszystkim z nimi. I to było niesamowite jednak, proszę sobie wyobrazić, ich opowieści takie właśnie kombatanckie versus... Solidarność 1989 tak. i tu nagle... Tunezja, też tak. wielka zmiana, więc tak bym chyba to podsumowała. A dwa zdania jeszcze na zakończenie tej części rozmowy. Czy ty rozumiesz e, wszystko z tego, co dzieje się w Iranie obecnie? Hamenei nie... zastąpił Khamenejego, reżim nie upadł. Strażnicy ewolucji mają się świetnie, Trump chyba nie do końca sobie zdaje sprawę z tego, co rozpętał. Przecież to się może skończyć Afganistanem albo Irakiem kolejnym. No niestety chyba na to wygląda. To znaczy jeszcze w pierwszych dniach nawet analitycy wydawało się oczywiste, że Donald Trump wywołuje tę wojnę nie do końca biorąc pod uwagę jej konsekwencje, czy zakładając wyłącznie optymistyczne scenariusze. No i próbowano dostrzec coś więcej – i chyba niestety nie ma w tym nic więcej. Znaczy Stany Zjednoczone z uporem maniaka powtarzają te same głupie błędy, a przecież jedną z cezur upadku, czy symbolem upadku, czy jakimś etapem upadku dominacji Stanów Zjednoczonych, początku upadku dominacji Stanów Zjednoczonych czy Zachodu była wojna w Iraku w 2003 roku, która kompletnie skompromitowała opowieść o demokracji Zachodu. To znaczy ten mit upadł, wszyscy zobaczyli o co tak naprawdę chodzi, że kiedy Zachód mówi o demokracji, to ma na myśli kasę i to zdarzenie, tamten atak z 2003 roku, dwadzieścia 20 kilka lat później my ciągle ponosimy konsekwencje jako Zachód. Więc nawet trudno sobie jeszcze wyobrazić, no właśnie, co będzie, jak długo będą trwały negatywne konsekwencje wywołanej przez Trumpa wojny. O tym Agnieszka będzie mówić na naszej antenie w swoich audycjach, a także goszcząc w innych audycjach o tym za chwilę. Wcześniej wrócimy do muzyki, którą Agnieszka Lichnerowicz, dziennikarka programu trzeciego Polskiego Radia, przyniosła do audycji dziś. Tego słucha, kiedy jeździ na dwóch kółkach. Faja. do not get in my way. You cannot drive in my lane. Uh, uh, tires is burning the pain. You don't have nothing to say. Uh, uh, this is how legends are made. I know I got what it takes. Uh, uh, and I'm not pumping the brakes. And I'm not pumping the brakes. I'm too competitive. I like the narrative. I don't know best in the league. Uh, who you comparing with? That is fettitum. Top of the throne it is me. How uh, you moving so on the speed? Uh, I just been breaking the heat. Uh, I just been breaking the, uh, the. I just been breaking the. I just been breaking the breaking the fire. I just the fire I just been breaking the breaking the breaking the breaking the fire and they can't stop me they know that I'm breaking the breaking the I got the fuel in my veins trust me I'm making a name we are not one and the same I am on top of the game I cut out the line on my brakes and that's why the drivers is insane heart of a champ adrenaline rushes is numbing the pain I'm too competitive I like the narrative I don't know best in the league You comparing with that is top of the better than Papa that throne it it's me huh? how you moving so on the speed huh? i just been bringing the heat huh? i just been bringing the uh, i just been bringing the i just been bringing the bringing the fire been bringing the fire uh, i just been bringing the bringing the bringing the fire and they can't stop me they know that i'm bringing the, bringing the, bringing the, bringing the they the thought fire. i was underdog i did not fear not one of y'all They thought I was underdog, I did not fear not one of y'all They thought I was underdog, I do not fear not one of y'all They thought I was underdog, I did not fear not one of y'all I'm too competitive, I like the narrative, I don't know best in the league Who you comparing with that is them, top of the throne it is me How you moving so when it's speed I just been breaking the heat I just been breaking the I just been breaking I just been breaking the breaking the breaking the breaking the fire. Agnieszka Lichnerowicz i muzyka na antenie głównie będzie opowiadać i mówić, ale być może, jak stwierdziła na początku programu, także przemycać to, czego lubi słuchać. Powoli się zbliżamy do końca twojego pierwszego oficjalnego występu na antenie programu trzeciego w audycji Tu Myśliwiecka 357, twój nowy adres. Zresztą będziesz miała ładną drogę do pracy przez, przez łazienki, łazienki prawda? dokładnie. Słuchaj, w dół lepiej, do roboty w dół górki, do domu, pod No nie górkę. zawsze może być łatwo. Ja na szczęście mam cały czas po prostej. To teraz powiedzmy jeszcze na zakończenie, czego się możemy spodziewać. Oficjalnie od dziś na antenie od 13 kwietnia Agnieszka będzie się pojawiać. Wiadomo, że będziesz jedną z osób prowadzących audycję międzynarodową, czyli sobotnie popołudnia będą m.in. do ciebie należeć. Że będziesz jednym z głosów naszego pasma, Publicystycznego, czyli Klubu Trójki o 21.00. tam tematy, które Cię interesują, na pewno się będą pojawiać, czyli świat, bigtechy. Wszystkie te, zmiany, których nie trendy, rozumiemy tak. tak. Ale i w centrum świata się Agnieszka, będzie pojawiać. I będzie przychodzić do audycji porannej w piątek co jakiś czas z przeglądem Dziękuję. prasy międzynarodowej Od razu. i prasy krajowej, także. I będziemy cię pytać o zdanie, ale też ty będziesz nam przynosić różne tematy. Wygląda na to, że ten warek z możliwościami jest ogromny. Mhm. Naprawdę i to jest bardzo ekscytujące, bo to nieco inny układ pracy niż miałam i dużo bardziej różnorodny, a bywa, że nie powinnam się publicznie przyznawać, ale ja się trochę nudzę szybko i muszę ciągle znajdować nowe wyzwania, bo inaczej zaczynam się co najmniej nudzić, więc w ogóle to jest dla mnie bardzo ekscytujące, też nieco przerażające i od razu proszę o wyrozumiałość, jeżeli mogę, bo to jest wielka rzecz dla mnie. To jeszcze na zakończenie, zanim posłuchamy ostatniego nagrania, zobaczymy ile się zmieści, ale pomyślałem, że to będzie jakiś hołd, e, także w, w stronę Niny Simon wysłany, no bo Cinnamon ma 10 minut. No wiem, tak myślałam, to było taka prowokacja z mojej strony, czy się zmieści, czy się nie ja zmieści. Ja lubię prowokacje. spróbujemy. Agnieszka, to teraz e, myślę, że na zakończenie powinnaś po prostu powiedzieć jeszcze tym, którzy się włączyli, jak się nazywasz i gdzie pracujesz. Nazywam się Agnieszka Lichnerowicz i z wielką przyjemnością i nieśmiałością e, mówię to głośno, że jestem dziennikarką trójki programu trzeciego. I od dzisiaj zapraszamy do nas tych wszystkich. I a bardzo są dziękuję za przygarnięcie mnie. Są to rzesze osób, e, fanek i fanów, którzy pamiętają ciebie we wszystkich możliwych wcieleniach w poprzedniej stacji, którą oczywiście pozdrawiamy. No i zapraszamy do nas. Bardzo się cieszymy. Ja się bardziej cieszę. To jest dla nas ogromny zaszczyt, że ktoś tak doświadczony chce z nami pracować. no za często robi. się sama śmieję po swoich słowach, więc nie będę już się tutaj z radości śmiać. Tego będziemy doświadczać w najbliższych e, miesiącach i latach. Na zakończenie z <laughs> cinema Nina Simon od Agnieszki Lichnerowicz witamy w nowym domu dziękuję ci bardzo, bardzo ja dziękuję To ja się jeszcze pożegnam w imieniu osób które ze mną te audycje przygotowały Michał Jakubik Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś do usłyszenia Please hide me around the rock Please hide me around the rock Please hide me, Lord All on that day but the rock cried right out I can't hide you, the rock cried right out I can't hide you, the rock cried right out I ain't gonna hide you down All on that day I said, rock What's the matter with you, rock? See, I need to run. Not Lord, lot now All on that day. So I ran to the river. It was bleeding around to, to the sea. It was bleeding around to, to the sea. It was bleeding all on that day. So I ran to the river. It was falling around. And mm -hmm.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 Jak święta kocham, wybieram Kaufland. Wielkanoc? Oczywiście w Kauflandzie. Od środy karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kg z Kauflandkart. 5 kg na osobę. A winogrona czerwone kilogram 8,99 z Card. Tak, 8,99 z Card. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Moja babcia jest w naprawdę dobrej cyfrowej formie. Na początku było ciężko, ale zaczęła ćwiczyć.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 Różne rodzaje. W promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 4 kwietnia. Skorzystaj. Carrefour. Wielkanoc smakuje lepiej. Żegnamy reklamy.